Jest dziewiąta. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk, pilot zestrzelonego nad Iranem amerykańskiego samolotu poszukiwany Irańczycy wyznaczyli nagrodę. Protest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zawieszone pracownicy nie okupują już centrali w Warszawie. W Tatrach spadło zagrożenie lawinowe, ratownicy odradzają jednak wycieczki w górę. Dwie armie szukają pilota amerykańskiego F-15 zestrzelonego nad Iranem. Oprócz amerykańskiej także irańska władze w Teheranie wyznaczyły nagrodę za jego schwytanie. Amerykanie kontynuują też bombardowanie irańskiej infrastruktury krytycznej. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Irańskie media informują o ciągłych bombardowaniach Teheranu. W nocy nad miastem słychać było kilka eksplozji. Irańskie władze apelują do obywateli, aby pomóc w schwytaniu pilota zestrzelonego F-15. Za głowę żywego Amerykanina wyznaczono nagrodę. Szukają go też amerykańscy Marines biorące udział w operacji. Operacji śmigłowce typu Black Hawk zostały ostrzelane, udało im się jednak wrócić w bezpieczne miejsce. Władze Iranu nie sygnalizują chęci negocjacji z Amerykanami. Według doniesień amerykańskich mediów teheran miał odrzucić propozycję 48 godzinnego rozejmu. Iran deklaruje, że nie podejmie żadnych rozmów do czasu całkowitego wstrzymania izraelsko-amerykańskich nalotów. Orędzie prezydenta USA, w którym zapowiedział intensyfikację nalotów, doprowadziło jedynie do eskalacji gruźb. Iran ponownie ogłosił, że celem ataków rakietowych będą rafinerie lotniska i stacje odsalania wody w regionie Zatoki Perskiej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Policja wyjaśnia przyczyny tragicznego wypadku w Kępicach na Pomorzu. Samochód wpadł do rzeki, nie żyje mężczyzna, dwie kolejne osoby zostały ranne. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 51-letnia kierująca Oplem straciła panowanie nad autem, uderzyła w barierki, a potem samochód wpadł do rzeki, mówi młodszy aspirant Amadeusz Galus z komendy w Słupsku kobieta podróżowała z dwójką pasażerów. Kierująca oraz siedemnastoletni pasażer wydostali się z pojazdu. Niestety, pomimo podjętej reanimacji i starań służb, śmierć w wypadku poniósł 52-letni mężczyzna. Policjanci pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu do późnych godzin nocnych, zabezpieczali ślady, wykonywali niezbędną dokumentację, w tym dokumentację fotograficzną. Policja apeluje o ostrożność. Część Polaków właśnie rusza w drogę na święta. Funkcjonariusze monitorują sytuację i prowadzą kontrolę. Pod lup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 Policjanci w całej Polsce prowadzą akcję Bezpieczna Wielkanoc 2026. Pracownicy ZUS-u zawieszają swój protest na święta. Walczący o podwyżki opuścili okupowany budynek centrali w Warszawie. Wrócą do negocjacji płacowych z zarządem w czwartek, 9 kwietnia. O tej decyzji informuje rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Marta Markuń.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 Okupacja Centrali Jezus rozpoczęła się w środę 1 kwietnia. Na miejscu było około 30 osób. To są aktualności jedynki spadło. Zagrożenie lawinowe w Tatrach obowiązuje teraz trzeci stopień. To oznacza, że wciąż jest niebezpiecznie. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe, w wyższe partie gór. Tatrzańskie szlaki są już otwarte, nadal zamknięta. Pozostaje droga do morskiego oka. Sporo Polaków zdecydowało się spędzić. W tym roku Wielkanoc pod Tatrami na podchalu zarezerwowanych jest 65% miejsc noclegowych. Mimo wysokich cen paliw i ostatnich śnieżyc, turyści dopisali, cieszy się Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Śnieg nam nie spowodował powodował odstraszenia gości, a przeprofilował ich emocje. Nie oczekują spacerów na polanach z krokusami, no to będzie niemożliwe, ale wyobrażają sobie spacery szczytem Gubałówki w pięknym słońcu, w śniegu i z widokiem na oświężony i oświetlony słońcem Giewont. Przyszli właściciele wyciągów, bo nawet ci, którzy zamknęli, to jeszcze część z nich, nie wszyscy, udało im się przywrócić sprawność operacyjną. I wiemy, że niektóre wyciągi zostały jeszcze uruchomione na święta. Według synoptyków święta w Zakopanem mają być słoneczne. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W całej Polsce sporo słońca, ale w ciągu dnia będzie przybywać chmur i przelotnie padać, sucho tylko na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 13 w centrum, do 15 w Krakowie i Rzeszowie. Ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest przeważnie bardzo dobra albo dobra. Miejscami umiarkowana mieszkańcy Kłodzka oddychają dostatecznym powietrzem. Około 44% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Jedynka. Polskie Radio. 10 minut po godzinie 9. Słońce wkrada się usilnie do naszego warszawskiego studia, a my dziś jedną nogą właśnie w stolicy, drugą między Warszawą a łodzią. Jedyne takie miejsce. Słynne kolorowe wycinanki. Jedna z nich związana z Euro 2012, mistrzostwa, po których, jak się okazuje, zostały nie tylko autostrady i inna infrastruktura, ale też właśnie ludowe elementy. Poza tym przepis na coś, co wygląda jak pasztet, ale może spokojnie obok pasztetu się znaleźć, nie będzie jego powieleniem. To jajcocha. Z czego się składa? Warto się dziś przekonać. Zabieram Państwa do łowicza do godziny 12. Patryk Bedliński. Dzień dobry. W ten sam sposób, o nie, to chyba w końcu dobry moment, by pożegnać się z tym, co za. Nasza stała słuchaczka, pani Krystyna, pochodzi właśnie z Łowicza. No i mam nadzieję, że u pani dziś też ustawione 107 i 8, ewentualnie może być 102 i 4, no bo kto wie, na wyższym piętrze od strony Warszawy to i stołeczne i okoliczne częstotliwości też można złapać. No i jeszcze inne cyferki warto przypomnieć. 71 151, to jest nasz numer SMS-owy. Gdzie państwo nas dzisiaj łapią, słuchają? No i czy byli państwo w Łowiczu? Proszę się pochwalić. Proszę też o wpisy, które oczywiście będę czytał na antenie. Wpisy na Facebooku programu Pierwszego Polskiego Radia. A w Łowiczu chwilę czasu poświęcił mi m.in. dyrektor tamtejszego muzeum, przewodnik terenowy PTTK, Michał Zalewski. No właśnie, warto zatrzymać się między Warszawą a Łodzią, a dojazd jest bardzo dobry, zarówno blisko autostrady A2, która łączy stolicę z Łodzią, jak i blisko a 1 Łowicz posiada oprócz tego, że dogodną lokalizację, że faktycznie rzecz biorąc z każdej strony jesteśmy w centrum Polski, można do nas łatwo dojechać, ale mamy też się czym pochwalić. Jest cały dorobek dziedzictwa kulturowego do pokazania, kultura ludowa, no ale przede wszystkim warto tutaj też wspomnieć o tej tradycji wielowiekowej związanej z obecnością prymasów arcybiskupów gnieźnieńskich rezydujących w Łowiczu od 1355 roku, kiedy wybudowany został przez Sierosowa Bogorię Skotnickiego zamek Prymasowski w Owiczu, aż praktycznie do rozbiorów Polski. My byliśmy wpływami i wstawiennictwem arcybiskupów gnieźnieńskich. I ta rozległa historia sprawiła, że jest co zwiedzać, są atrakcje, jest wiele ciekawostek. Jeżeli chodzi o ciekawostki, o atrakcje turystyczne... No, wspomnieć muszę obowiązkowo o Muzeum Włowiczu i mini-skansenie, które jest tutaj zlokalizowany przy samym muzeum, żeby poznać tą kulturę ludową i historię miasta. Ale przede wszystkim warto też zobaczyć Bazylikę Katedralną Włowiczu, krypty prymasowskie, które od nie tak dawna są udostępnione dla zwiedzających, plus Muzeum decyzjalne I oczywiście warto iść w kierunku nowego rynku, nowego miasta, i zobaczyć jedyny w Europie trójkątny rynek. Mamy w Łowiczu zabudowę w opartą wokół właśnie tego trójkąta. I warto tą strukturę tkanki miejskiej zobaczyć na własne oczy. I zobaczyć, że rzeczywiście jest to trójkątny rynek. Mamy w Paryżu, w Bonn i w Łowiczu trzy w Europie trójkątne rynki z zachowaną architekturą z okresu średniowiecza. Rzeczywiście warto przejść się tym trójkątem w centrum Łowicza, a muzeum, w którym jesteśmy, także w centrum tego miasta się znajduje. I będąc w centrum, warto byłoby zobaczyć także wystawę, która tu się pojawiła, która prezentuje osoby albo pochodzące z Łowicza, albo takie, które tu na jakiś czas się zatrzymały, w każdym razie znanych ludzi związanych z tą ziemią. Oczywiście, jak najbardziej. Będąc już na Starym Rynku, bliskości Bazylki Katedralnej jest plenerowa wystawa poświęcona właśnie łowiczanom, którzy rozsławiali nasz region w, w Polsce i w świecie, ale i też ci, którzy przyjeżdżali do nas. Jakie osoby tam znajdziemy między innymi? Przede wszystkim Królów Polski, bo przecież pamiętajmy, że swoją tradycję zawdzięcza temu, że tutaj rezydowali arcybiskupi i i tutaj na Zamku Prymasowskim zapadały bardzo ważne decyzje o znaczeniu dla Rzeczpospolitej. To też obwiązane y, um, jest z, z, z pobytem na przykład y, króla Jana III Sobieskiego, który przed wyprawą do Wiednia odwiedził y, relikwie świętej Wiktorii, żeby modlić o zwycięstwo nad Turkami y, podczas wyprawy y, do Wiednia. Y, ale też i wielu, wielu jeszcze innych znakomitych gości, bo Łowicz y, swojej tradycji to nie tylko wycinanka, to nie tylko kultura ludowa, późniejsza oczywiście, ale też w późniejszych wiekach odwiedzali nas prezydenci. Ignacy Mościcki, Stanisław Wojciechowski, Achilles Ratti, który był późniejszym papieżem Piusem XI i też tutaj odwiedził miasto, więc warto też do tych osób sięgnąć. I ta tablice są właśnie tym osobom też poświęcone. Ale też z czasów carskich. Car Aleksander I, który przybył na Łowicz w Przedmieście, to wtedy ta, akurat ta stacja się w ten sposób nie nazywała, ale udał się dalej tutaj w okolice Frontu, który kształtował się w okolicach rzeki Bzury i Rawki, żeby dojrzeć swoich wojsk. No i Bzura sama w sobie rzeka, którą znamy z lekcji historii. Tak, rzeka Bzura, która w okresie średniowiecza miała swoje rozlewiska, bo miała swoje trzy koryta. Była rzeką spławną, więc tutaj towary do Wisły były spławiane. Dalej z Wisłą do, do, do Gdańska. No, dzisiaj niestety jest już troszeczkę w innym zakresie, w innym charakterze. Ona została uporządkowana. W okresie II wojny światowej mieliśmy w Łowiczu obóz pracy przymusowej w Kapitule i w Małszycach. Najpierw pracowali jeńcy żydowscy, potem rosyjscy, na końcu polscy, e, którzy zajęli się między innymi regulacją rzeki Bzury. E, stąd też mamy to koryto rzeki uregulowane właśnie z czasów II wojny światowej. A czy to jest trochę tak, że warto szczególnie do Łowicza wybrać się w czasie Wielkiej Nocy? Tutaj ożywa to miejsce, jest bardziej kolorowo, bardziej widać tę kulturę łowicką, czy może w innych porach roku bardziej? Myślę, że o każdej porze roku Łowicz jest bardzo atrakcyjny i nasza kultura jest, no, przyciąga przede wszystkim turystów. Folklor, łowickie wycinanki, kolorowy, pasiasty strój. Można go zobaczyć praktycznie rzecz biorąc i na rezurekcji, bo jeżeli ktoś wybiera się do Łowicza, to znam mszę rezurekcyjną do Bazyliki Katedralnej zapraszam, bo... Wtedy też można w pełnej krasie zobaczyć właśnie łowiczan, którzy w procesji rezurekcyjnej podążają w łowickich strojach. Warto też zobaczyć łowicz podczas procesji Bożego Ciała, czyli nie tylko Wielkanoc, ale przyjechać też do nas na najważniejsze święto, które łowicz przeżywa, a więc procesja Bożego Ciała, która też przecież warto wspomnieć o tym, że wpisana została na niematerialną listę dziedzictwa UNESCO, na naszą krajową listę w 2012 roku, z czego się szczycimy i chwalimy. I wtedy w pełnej krasie mieszkańcy Łowicza, podłowiczek, ich miejscowości i wsi ubierają się właśnie w te łowickie pasiaki i w tej barwnej, wielokolorowej procesji uczestniczą. Więc warto zobaczyć z tej perspektywy. No i podczas oczywiście imprez plenerowych, które się w Łowiczu dzieją, um, czy to w skansenie Małżycach, czy to też w okolicach Łowicza. Warto po prostu przyjechać i zobaczyć, bo wtedy w pełnej klasie możemy zobaczyć właśnie mieszkańców e, ziemi łowickiej w pasiastych strojach, kolorowych pasiastych strojach. Michał Zalewski, Muzeum w Łowiczu. Na razie przecinek stawiamy w tej naszej opowieści. To jeszcze nie kropka, no bo pan Michał jeszcze się pojawi. Państwo też się pojawili, jak widzę na Facebooku jedynki. Pani Ewa, pan Piotr, pan Paweł, nasz stały słuchacz, pani Barbara. Dzień dobry jeszcze raz wszystkim Państwu i oczywiście radosnych i pięknych świąt Wielkiej Nocy również życzę. No i przy okazji czekam na Państwa wspomnienia. Jeżeli zdarzyło się Państwu być w tym pięknym miasteczku położonym między Warszawą a Łodzią w bardzo dogodnym miejscu, bo dwa węzły autostradowe prowadzą praktycznie prostą drogą do Łowicza, proszę się pochwalić. Chętnie też zdjęcia obejrzę i skomentuję. No i oczywiście dziś zapraszam także do wysłuchania opowieści o tym, co warto zjeść, jaka kuchnia jest polecana przez osoby właśnie z tej części Polski. A gdyby Państwo dobrze wczytali się w komentarze pod naszym postem związanym z jedynym takim miejscem, to tam także zaproszenie od Muzeum Włowiczu, w którym gościliśmy, a tam mogą Państwo na profilu właśnie Muzeum Włowiczu zobaczyć gości naszej dzisiejszej audycji. 22 minuty po godzinie 9. I, I know a jeweler, A very private man Who doesn't claim to understand the deed he does If you ask him for the going price of gold He'll look you in the eye till he knows so make me ring for the one who is too afraid to try and if she doesn't buy I'll come knocking at your door tonight Doesn't buy. I'll come knocking at your door tonight. I I know Julie, a very private man who doesn't claim to understand, but indeed he does.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 Jedyne takie miejsce. Jedynie w jedynce. Reklama. W Carrefourze Wielkanoc zapowiada się rodzinnie. Jaja z chowu ściółkowego Simple rozmiar L10 sztuk 766 za opakowanie przy zakupie trzech. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 kwietnia. Cena przed obniżką 11,49. Jeśli.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 plement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. uzależnia. Valerian Sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z śliwanalis ty wspomaga oprężenie, wyciąg z suszek utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm dwa kluczowe zabiegi w zbożach. Na t 1 potrójnie silny fungicyd Input Triple skutecznie zwalcza choroby podstawy źdła i mączniaka, zapewniając zdrowy i obfity plon. Na kłos legendarne Prozaro to specjalista w walce z chorobami liści i kłosa. Tylko teraz Input Triple i Prozaro taniej w zestawie. Szukaj u autoryzowanych dystrybutorów Bayer. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.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 Który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K, to tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki nosteo nie daj się złamać. Zdrowid, reklama, autopromocja. Odrodzona, nieznana, czyli przedwojenna polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy. Sam o sobie mówi, że to nie on wybrał Polskę, ale Polska wybrała jego. Boże Igrzysko, Powstanie 44, Serce Europy to tytuły zaledwie części jego dzieł o historii naszego kraju. W świątecznej audycji wyjątkowy gość, profesor Norman Davis, który opowie o swojej perspektywie i ocenie II Rzeczpospolitej. Zapraszam, Grzegorz Kalinowski. Odrodzona, nieznana. Dziś po 16.00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże. W wielu miejscach słaby przelotny deszcz, a w szczytowych partiach Tatr deszcz ze śniegiem i nawet sam śnieg może się pojawić. Od 11 do 16 stopni Celsjusza to będą dzisiaj wartości maksymalne na termometrach. Na północy kraju chłodniej, od 7 do 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1000 hPa i będzie rosnąć. jedyne takie miejsce. Pani Maria na Facebooku Jedynki pisze Przed wielu laty, jak mieszkałam jeszcze w Polsce, byłam w Łowiczu na wycieczce z katowicką grupą przewodników PTTK, bo też byłam przewodniczką. No i jak dodaje nasza słuchaczka, wszyscy byli zachwyceni barwnym muzeum. Pani Mario, muzeum zatem odnotowane. Co jeszcze państwo polecają? Czekam na takie polecenia, m.in. na Facebooku programu pierwszego. Barcelona, I still long to hold her once more, oh, my boots of leather from Europe, I gather you know, No, oh, every time you have to go, shut my eyes and you be lying right by your side in Barcelona native man sang in a foreign tongue I still late to know the song that he sung Barcelona No Time you have to go. Shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. i z tradycjami świątecznymi pomoże nam też zapoznać się pani Marianna Mońka, etnograf z Muzeum w Łowiczu. Przygotowania do świąt wielkanocnych za nami. Mam nadzieję, że już dobiegają końca. Za nami Wielki Piątek, dziś Wielka Sobota, czyli także bardzo charakterystyczny dźwięk. To kołatka wielkopostna, kołatka wielkanocna, e, która w dawnym księstwie łowickim bardzo się e, przydawała właśnie w okresie oczekiwania na święta Wielkiej Nocy, dlatego że w czasie Triduum Paschalnego w kościołach nie używano dzwonów, tylko używano właśnie kołatki. Ale mieszkańcom wsi kołatka była potrzebna również do, no tak najprościej możemy powiedzieć, obudzenia wiosny. Gdy zbliżało się półpoście, gdy ten cały czas właśnie Wielkiego Postu solennego postu umartwiania zadumy zbliżał się do połowy swojego trwania, odbywało się właśnie tak zwane półpoście, kiedy to chłopcy z takimi właśnie kołatkami biegali po wsi, bardzo mocno nimi uderzali, robili taki hałas, jaki ja zrobiłam przed chwilą, bo wierzono, że obudzi to wiosna. Im szybciej przyjdzie wiosna, tym szybciej przyjdą święta Wielkiej Nocy, ale jeszcze co ważniejsze, im szybciej przyjdzie wiosna, tym szybciej przyroda obudzi się do życia i zacznie rodzić plony. To było też bardzo istotne, dlatego, że życie ludzi dawniej było po prostu uzależniony od przyrody i jeśli zdarzyło się coś, co spowodowało, że coś nie wyrosło, no to automatycznie było mniej jedzenia dla rodziny. To tak, ustalmy, bo to urządzenie kojarzyło mi się do tej pory z czymś, co jest stricte związane z kościołem i właściwie poza obręb kościoła nie wychodzi. A tutaj okazuje się, że chodziło się z takimi kołatkami po wsi, czyli kto je miał i gdzie ich używał i kiedy? No ponieważ kołatka jest wykonana z drewna, to myślę, że można to w ten sposób przyjąć, że mieszkańcy wsi w ogóle wiele rzeczy wykonywali z drewna, bo i chałupy były budowane z drewna, i meble wykonywano z drewna, i wiele różnych sprzętów używanych w gospodarstwie było z drewna, więc tak naprawdę każdy gospodarz mógł taką kołatkę sobie przygotować. Nie wiem, czy to tak było rzeczywiście, że każdy miał, ale ogólnie rzecz biorąc, to bieganie po wsi z kołatkami i robienie dużego hałasu, nazywało się to piekutowanie, mówiło się, że chłopcy piekutują, było w Księstwie Łowickim wydarzeniem, które zdecydowanie miało miejsce, więc jak najbardziej było tak, że taką była. Czy to było tak, że kołatka była w gospodarstwie? Czy to było tak, że kołatka była pożyczana z kościoła na tę okoliczność? Trudno powiedzieć. Natomiast na pewno była ona w użyciu w przestrzeni wsi, w gromadzie wiejskiej, była ważnym, um, ważnym y, elementem. Natomiast jest jeszcze drugie ważne znaczenie kołatki, już niezwiązane ze świętami Wielkiej Nocy. E, musimy pamiętać o tym, że dawniej... Gromada wiejska, rodziny, które żyły w jednej wsi, żyły naprawdę razem. Współdziałały ze sobą w bardzo wielu zakresach. Dotyczyło to między innymi różnych działań ochronnych. I w nocy, kiedy wiadomo było, że mogą do wsi podejść jakieś zwierzęta, mogą pojawić się jacyś obcy ludzie, którzy mogą stanowić jakieś tam zagrożenie, były wyznaczane straże konkretni mieszkańcy po prostu się deklarowali, że ja będę tej nocy pełnił straż, a ja będę tej nocy pełnił straż i mieli właśnie, mogli mieć kołatki, mogli mieć również dzwony do tego, żeby ostrzegać pozostałych mieszkańców o tym, że coś się dzieje. E, takim zagrożeniem było to, co wymieniłam, czyli powiedzmy w nocy zwierzęta, czy jacyś obcy ludzie, ale takim zagrożeniem mógł być też pożar i to jest bardzo ważna kwestia, bo metody gaszenia pożarów wówczas nie były takie, jakie mamy w tej chwili, czyli to zaangażowanie wszystkich mieszkańców w gaszenie ewentualnego pożaru też było bardzo istotne. A zatem kołatka była też systemem powiadamiania alarmowego, tak jak dzisiaj mamy syreny, które słyszymy z różnych punktów miasta, no to właśnie tutaj kołatka drewniana też pełniła taką rolę. Mówiła Pani, że chłopcy czy dziewczyny też chodziły z kołatkami? Nie, to było zarezerwowane dla chłopców i musimy też pamiętać o tym, że w obrządowości wiejskiej jest bardzo ścisły podział na to, co jest damskie, a co jest męskie, również w wydaniu dziecięcym. Z tymi kobiecymi zadaniami kojarzy mi się to wszystko, co ozdobne, co kolorowe, a z kolorów właśnie łowicz, ziemia łowicka słynie. Czy to stroje kolorowe, czy to chociażby to, co wisi teraz przed nami. To jest poducha. Tak, to co w tej chwili oglądamy, to jest poducha, aczkolwiek poducha nietypowa. E, jeden bok tej poduchy ma około 2,5, a może nawet 3 metry, więc mamy 9 metrów kwadratowych tkaniny, która aktualnie wisi na ścianie, natomiast tak naprawdę jest to poszewka na poduszkę. E, poszewka uszyta z aksamitu, z czarnego materiału fabrycznego, który w Księstwie Łowickim e, bardzo był i nadal jest popularny. E, jest Jednym ze składników, z których się przygotowuje strój łowicki. I ta poducha powstała kilkanaście lat temu już w tej chwili jako takie zaprezentowanie tego, że sztuka ludowa w regionie łowickim nadal żyje, ponieważ na tej poduszce są pokazane wszystkie rodzaje haftów, jakie występują w regionie łowickim. Na brzegach mamy kolorowe kwiaty, róże. To jest haft cieniowany płaski, wykonywany tylko nitką. Następnie we wnętrzu widzimy taki biały ornament, to jest tak zwany haft Richelieu, robiony na białym płótnie lnianym bądź bawełnianym. Jest to też taki ażurowy haft. A w samym środku kompozycja kwiatowa, która się znajduje, jest wykonana haftem koralikowym, który też był, był i jest nadal charakterystyczny dla regionu łowickiego. Wszystkie te hafty mają zwykle swoje konkretne miejsca, gdzie się pojawiają, i jeśli mowa o stroju i jeśli mowa o różnych dekoracjach w przestrzeni chałupy. Natomiast tutaj celowo zostały zebrane właśnie na tej poduszy Poduszce, która była przez kilka twórczyń ludowych przygotowywana właśnie po to, żeby wykonać coś takiego niepowtarzalnego, bo mamy, my w muzeum mamy jedyną taką poduszkę, ale ja bym się nie zdziwiła, gdyby ona w ogóle była jedna jedyna, więc ona też właśnie pokazuje to, jak ta kultura ludowa w naszym regionie żyje. O hafcie i o stroju łowickim jeszcze co nieco dziś powiemy. To jedyne takie miejsce i tylko 19 minut dzieli nas od godziny 10. Jedynka. To jest radio. Połóż pistolet na stół i uprzedzenia wyżuć w kąt. Na całym świecie są faszyści, którzy nienawidzą.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 Zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, nie. Bądź poza. chyba robi największe wrażenie. To są kwiaty i cienie na kwiatach, ponieważ jeżeli mamy czerwony kwiat, to on nie jest jednolicie czerwony. On jest czerwony w kilku odcieniach tej czerwieni, w zależności od tego, czy to są płatki z przodu, czy te schowane bardziej z tyłu. No i może to banalne, ale wydaje mi się, że mnóstwo pracy to wymaga. Jak najbardziej. Dlatego właśnie ten haft nazywa się haft płaski cieniowany, bo oczywiście załóżmy, że jest haftowana róża czerwona, no to oczywiście używamy koloru czerwonego, ale to jest kilka, jak nie czasem kilkanaście odcieni tego koloru czerwonego, od najjaśniejszego do najja najciemniejszego, żeby właśnie pokazać to wszystko, co my w naturze możemy zobaczyć. I to o to też właśnie chodziło, żeby w ramach tego haftu oddać to, co widzimy w naturze, na przykład kiedy róża stoi w słońcu i ma niektóre płatki w całości oświetlone słońcem, a niektóre płatki w całości w cieniu i one zupełnie inaczej wtedy wyglądają. Ci wszyscy, którzy retuszowali kiedykolwiek zdjęcia, myślę, że też doskonale wiedzą, jak ważne to jest, żeby te cienie dobrze oddać, żeby nie było widać, że jakaś była tam ingerencja i tak samo tutaj, żeby wyglądało to tak realistycznie, trzeba było bardzo precyzyjnie dobrać, która nitka będzie w którym miejscu, żeby dobrać ją we właściwe miejsce. No i dzięki temu to się udało i to wygląda wręcz nie jak wyhaftowane, a jakby było po prostu namalowane czy nadrukowane przez maszynę. Takie to na mnie wrażenie przynajmniej robi. Często są takie opinie dotyczące haftu, że y, zręczne ręce hafciarki bardzo często potrafią y, oddać te kwiaty właśnie niemalże tak malarsko, y, ale też z tego słynie region łowicki, bo my tutaj widzimy te kwiaty w takim dosyć dużym natężu, na tym aksamitnym tle czarnym. Natomiast jak na przykład pojawiają się kwiaty w stroju łowickim, w jego górnej części, na tak zwanym staniku, są to też trochę mniejsze pola kwiatowe, tak to można nazwać. Więc też tutaj to, że mamy tych kwiatów tak dużo na dosyć dużym polu tła, też daje od razu inne wrażenie. Podobne wrażenie można na przykład odnieść oglądając chustę haftowaną, bo chusty haftowane robione współcześnie, są właśnie robione na czarnym materiale, jest to najczęściej żorżeta i właśnie są one w kształcie trójkąta i na trójkątnym polu y, pojawia się motyw kwiatowy, czyli bardzo podobnie jak tutaj właśnie na tej poduszce. Kwiaty często kojarzą się dzisiaj, jeżeli sobie o nich myślimy z takim kobiecym motywem, a nieprawda, bo właśnie na męskim stroju łowickim też jak najbardziej dużo ozdobnych elementów, zarówno na rękawach, jak i na kołnierzu i na kapeluszu także. To jest trochę też na takiej zasadzie, że to jak wyglądał strój męski, to był wynik tego, jak decydowały kobiety. No bo to oczywiście kobiety ubierały swoich mężczyzn i synów, i braci, i mężów. Trochę to jest na takiej zasadzie, że to kobiety decydowały o tym, jakie te hafty będą i gdzie te hafty będą. Natomiast na pewno jest tak, że w stroju męskim haftów jest mniej niż w stroju damskim. Myślę, że można powiedzieć, że takim najbardziej ozdobnym elementem jest kapelusz, dlatego, że kapelusz jest czarny, filcowy, natomiast cały otok jest ozdobiony haftami. To mógł być i haft płaski cieniowany, i haft koralikowy. Do tego są dodane pasmanterie, czyli takie paseczki, które mogły być z cekinami i w różnych kolorach, ale też w kolorze srebrnym albo złotym. No i kapelusze współcześnie, taki kapelusz, jaki oglądamy w tej chwili, są też ozdabiane taką wiązką kwiatów. To jest Zwyczaj, który został ze zwyczajów weselnych, tak to można nazwać, czyli dawniej każdy mężczyzna, który się żenił miał w ten sposób ozdobiony kapelusz. Natomiast później już w okresie powojennym po prostu weszło to do pełnego kanonu stroju, czyli w tej chwili każdy mężczyzna, który ma strój łowicki, który zakłada strój łowicki ma kapelusz właśnie ozdobiony kwiatami. Czy wychodząc na ulicę Łowicza i okolic w czasie świątecznym, w czasie Wielkiej Nocy spotkamy ludzi właśnie tak ubranych w tradycyjny łowicki strój? Nie wiem, czy przez cały czas świąteczny, ale na pewno wtedy, kiedy odbywa się rezurekcja w katedrze w Łowiczu, czyli w budynku naprzeciwko muzeum, odbywa się um, o 6 rano rezurekcja i chorągwie, które przynależą do katedry są obchodzone procesyjnie wokół kościoła. Zwykle jest prośba o to, żeby właśnie asysta procesyjna była ubrana w stroje łowickie, trochę na podobnej zasadzie jak przy procesji Bożego Ciała, więc myślę, że tym momentem, kiedy moglibyśmy się spodziewać zobaczyć osoby w strojach, to właśnie moment rezurekcji w niedzielę wielkanocną. A jak Pani myśli, oni mają swoje w domu takie stroje na specjalne okazje, czy dostają na przykład od kościoła, od parafii? to ja mogę powiedzieć, bo ja sama w takiej procesji chodzę, to jest trochę na takiej zasadzie, że chorągwie, które są w kościele, to są chorągwie, które przynależą do poszczególnych wsi, które są naokoło Łowicza i podlegają pod parafię katedralną. Dana rodzina z danej wsi opiekuje się tą chorągwią i zapewnia jej asystę procesyjną. Czyli na przykład, jak już mam mówić konkretnie o tym, jak to u nas wygląda, mój mąż nosi chorągiew i zapraszamy do wstąg przy chorągwi osoby, czyli w tym przypadku właśnie wychodzi ten podział na damskie i męskie. Mężczyźni tylko noszą chorągiew, natomiast kobiety i dziewczynki tylko chodzą przy wstęgach. Czyli wtedy jest jeden mężczyzna, który niesie chorągiew i co najmniej cztery, sześć, albo nawet osiem dziewczyn, kobiet, które idą przy wstęgach. A czy u Pani w szafie się? Znajdują się podobne stroje czy elementy stroju tradycyjnego, łowickiego? Tak, mam to szczęście być posiadaczką kilku kompletów. Czyli takich całych zarówno z, ze spódnicą, jak i z tą górą? Tak, jak najbardziej. A zatem proszę dzisiaj wypatrywać Pani Marianny. Dziś o tej tradycyjnej stronie Łowicza opowiadała nam etnografka z Muzeum w Łowiczu, Pani Marianna Mońka, którą dzisiaj jeszcze w jedynym takim miejscu usłyszymy. Podziwialiśmy haft, podziwialiśmy strój łowicki, zabytkową chatę, no i taką wielką ozdobną poduchę, którą oczywiście zobaczą Państwo na Facebooku Jedynki. Kilka zdjęć z tej wizyty właśnie w mediach społecznościowych programu pierwszego Polskiego Radia. Ale ja to się mogę schować z moimi zdjęciami do pięt. Nawet nie dorastam Panu Danielowi, który też się zameldował pod postem jedynego takiego miejsca. Pozdrawiam Złowicze, jestem lokalnym kronikarzem. No i zajrzałem. I przebudowy dróg, i pracę przy dworcu, i Karpatka, chyba na święta, przyznam się dla mnie, smak dzieciństwa. I piękna żółta forsycja. I pociągi. Czy pan jest może miłośnikiem kolei?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 Panie Waskalu, jakie pan ma plany na święta? Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później go odkurzyć, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć. A no to u mnie podobnie. przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny zimę, spyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert Reklama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 Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg, a jedzie się już zdecydowanie świątecznie, bezproblemowo, bez korków. Na zielony kolor świecą się wszystkie trasy, które mają w zwyczaju o poranku się zagęszczać. Mowa o południowej obwodnicy Krakowa, A4, czysto na S8 w Warszawie i także wszystkie trasy aglomeracji śląskiej prezentują się korzystnie. Jednak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o kilku zdarzeniach. Wszystkie dotyczą najechania na bariery energochłonne przez osobówki w województwie zachodnio. Pomorskim na ekspresowej szóstce, między węzłami Dobre i Bielice. Na 122 kilometrze dokładniej doszło do tego zdarzenia. Zablokowany jest lewy pas w stronę Gdańska, zatem do Trójmiasta przejazd możliwy jest aktualnie tylko tym prawym. Utrudnienia potrwają do 11. .00. Druga ekspresówka to S7, węzeł Mnichów do węzła Brzegi w województwie świętokrzyskim. Tam podobna sytuacja. Na 14 kilometrze osobówka uderzyła w bariery, no i na miejscu poza służbami porządkowymi pojawił się, pojawiła się też na pewno karetka, ponieważ jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. A także jeszcze informacja sprzed chwili. S7, węzeł Barcza, węzeł Kielce, północ, dokładniej na wysokości miejscowości Gruszka i też w województwie świętokrzyskim, tylko że już na trzecim kilometrze doszło do awarii pojazdu osobowego. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Krakowa, czyli ten ruch odbywa się wyłącznie jednym pasem lewym. I jeszcze przejście graniczne, nieco większy Ruch w Terespolu. Trzy godziny czekają samochody osobowe na przejazd w kierunku Białorusi. Podobnie, czyli też 3 godziny, oczekują auta w Medyce i to przejście graniczne Polska-Ukraina. A w Korczowej jest to godzina. A jak wyglą wygląda Państwa przejazd? Gdzie być może jednak się korkuje? Prosimy o informację pod numerem 22 513 11. 11.